A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno nam jeść? A tak kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z wodu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść, ani się go do dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Szatan zawsze będzie silnie atakował Twoje słyszenie Boga. Jeżeli szatan, jeżeli szatanowi uda się przekonać Cię, że głos, który słyszysz, nie jest głosem Boga lub też uda mu się przekonać Twoją duszę, że Bóg nie jest naprawdę taki, jak Go znasz, to Ty wtedy zaczniesz zaprzeczać głosowi Boga. Posłuchajcie, nie wiem czy zauważyliście, że Bóg nigdy nie powiedział, aby nie dotykać drzewa. Zauważyliście to? Bóg nie powiedział, nie dotykajcie drzewa. Można się było drzewo poznania dobra i zła oprzeć. Można było pod nim zjeść lunch. Rozumiesz? Można było sobie plecy schronić się w cieniu jego gałęzi. Ale kiedy Ewa zaczyna wdawać się w dialog z wężem, natychmiast zostaje zaatakowany jej system postrzegania rzeczywistości. Zobaczyliście to? Sama rozmowa z szatanem, jest już kłopotliwa dla naszego umysłu. Natychmiast następuje infekcja. Dlatego jest napisane, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. To znaczy, że rozmowa sama, nawet niekoniecznie przyjmowanie przez Ciebie rzeczy z tej rozmowy, ale już ta rozmowa na pułapie niebożym jest w stanie doprowadzić do zburzenia pierwszych zapór Bożych w Twoim umyśle. Dlatego z pewnymi ludźmi w ogóle nie należy rozmawiać. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Z pewnymi braćmi i siostrami w kościele nawet w ogóle nie należy rozmawiać nawet. To jest, żebyście bardzo dobrze mnie zrozumieli. Tu nie chodzi o to, żebyś kogoś nie kochał, ale jeżeli Ty widzisz, że ktoś nie porusza się w prawidłach Bożych, to musisz nauczyć się wycofywać po angielsku rozumiesz? z relacji z tym człowiekiem. Nie ulegaj myślom, że Ty tego człowieka podniesiesz. Bo jeżeli Ty jesteś długo w relacjach z nim i Ty go nie podniosłeś do tej pory, to na pewno nie podniesiesz go dalej, a gwarantuję Ci, że relacja z nim będzie wpływała negatywnie na Ciebie. Po prostu. Ja ogromnej ilości ludzi na dzień dobry mówię do widzenia od razu, od razu do widzenia. Ewa wdała się w rozmowę z diabłem, wskutek czego natychmiast, zanim jeszcze upadła, zobacz, zanim ona upadła, zanim podjęła decyzję zjadania tego owocu, to ona już przekręciła słowa Boga. Bóg powiedział, żebyśmy nie jedli, a byśmy nie dotykali. Już dotała coś! Już weszła w system przekleństwa. Już wstrzymała swój zdrowy rozsądek. Jakże łatwo, jakże łatwo jest! Jakże łatwo jest poddać się manipulacji. My teraz w marcu zaprosimy taką wierzącą psychiatrę do nas, do Kościoła. I ona z perspektywy psychiatry pokaże, w jaki sposób ludzie ulegają manipulacjom diabelskim jak działa nasz umysł, jak się poddaje umysł demonicznym siłom. Ona pokaże jak to działa, powie o tych rzeczach. Rozumiecie? Bo ona jest lat wierząca, jest też psychiatrą pracującą w szpitalu i widzi w jaki sposób, co to są choroby psychiczne? Są to zniszczenia różnego rodzaju, które są związane z demonicznymi siłami. Rozumiecie? Wielokrotnie, same wyrzucenie demona, nie powoduje uzdrowienia człowieka. Wielokrotnie wyrzucenie demona jest pierwszą rzeczą, a następnie ten człowiek musi być wyprowadzony z zaburzeń, czyli ze zranień, których demon dokonał w jego umyśle. Niektórzy myślą, że demona wyrzuca z człowieka i raptem człowiek jest człowiekiem mistrzem świata. No nie jest wielokrotnie. Czasami tak jest, a czasami tak nie jest. I ludzie potem cierpią więc z takimi ludźmi pracujemy, wyprowadzamy ich człowieka. Ktoś siedział 20 lat w depresji, wywalimy z niego demoniczne siły depresyjne, gość stanie na nogi i powie, wow, ale się super czuje. Rozumiesz? Ale jego postrzeganie rzeczywistości jest taka, że od 20 lat wszystko widział negatywnie dookoła. I teraz ja jako nauczyciel Bożego Słowa muszę tego człowieka uczyć, że szklanka jest zawsze do połowy pełna, a nie do połowy pusta. Wiecie co towarzyszy ludziom, którzy siedzieli w depresji przez wiele lat? Zawsze widzą negatywnie najpierw. Rozumiesz? Negatywnie. Negatywnie. Zawsze patrzą się na kogoś, widzą całe jego ubranie i zobaczcie, <śmiech> jedną <widzą> plankę <śmiech> O, planka jest. Ja mówię, jakżeś dostrzegł to plankę? Musiałeś, słuchaj, szukać planki. Czyli masz w sobie, masz w sobie jakąś ranę spowodowaną wycofaniem w twoim życiu siedzeniem w jakiejś piwnicy ciemnej. Siedziałeś w jakiejś ciemnej piwnicy teraz widzisz plakie, widzisz rozdarcie. Ja człowieku nie widzę takich rzeczy w ogóle u ludzi. Wiesz o co chodzi? Dla mnie, ja to zawsze pamiętam jak pracowałem w mrówce człowieku i handlowałem materiałami budowlanymi, tam przychodzili brudni robotnicy. Wiesz, kiedyś taki Hiszpan. Hiszpan, prowadził firmę w Polsce. Zawsze, zawsze jak czegoś nie było, rozumiesz, to on mówi protestanto. że ja protestant protestant przyszedł, ale protestant to, ja mówię, nie ma takiego krawu, protestant to, ja się Ale ja wiecie co, on był zawsze brudny, on przychodził w ogóle, w ogóle bogaty facet, poprowadził swoją firmę, ale on zawsze przychodził, luzarzek, zawsze jakieś tam buty brudne, wiesz, przychodził, wiesz, trzech firmy, nie? Bo tam razem z nim pracował, wiecie, on był zawsze cały brudny, tak, ale ja maszyłem o tym, żeby usłyszeć, jak on mówi. wiecie o co chodzi? Bo ja lubię po prostu te, te, te południowe akcenty. Ja zawsze z nim wdawałem się w rozmowy i kochałem słuchać, jak on mówi, tą łamaną polszczyzną. To było dla mnie radosne. Ja się tym cieszyłem. Cieszyłem się tym Hiszpanem brudnym. Rozumiesz, o co chodzi? Bo ja mam pozytywne spojrzenie na rzecz. Pozytywne! Bo mnie Bóg wyprowadzi z ciemności, które diabetu, do których diabeł tu mnie w moim życiu. Po prostu. Szatan zawsze będzie silnie atakował Twoje słyszenie Boga. Szatanowi zależy, żebyś nie słyszał Boga. Faryzeusze, którzy byli opresjonowani przez szatana, oni nie słyszeli Boga, ale świetnie znali Pismo. I przychodzili do Jezusa i mówi: napisano! Przecież napisano! A Jezus mówi, a ja Wam powiadam! co napisano. Ale źle zrozumiano, co napisano. Protestant! źle zrozumiano, co napisano. Cieba to, czytać. czytać, gdzie rodził mieć? Cieba ciuchać, ciuchać cieba, nie citać, tylko. Rozumiesz? Tak, to jest groteska w tej chwili, ale tak wygląda. Tak wygląda rzeczywistość. Diabeł chce, żebyś na przykład świetnie znał słowo. Jeszcze w takim jednym spotkaniu noworocznym, lata temu, lata temu, w jednym takim pobożnym, pobożnych takich klimatach, jedna pobożna siostra powiedziała, w tym roku ma takie założenie, że przeczytam całą Biblię. Nawet księgi liczb przeczytam Takie założenie na Biblię Czarnego. Ale po co? No po co? No po co na tą Biblię czyszta? Jak ona i tak dalej pozostaje w swoich tokach rozmowy. Jak i tak dla niej, chio jest wytyczną zdrowia. Rozumiesz? Po co ona będzie czytać te księgi chio, Żeby się tylko utrwalić w tym proszę ciebie, że chio jest cierpietnikiem, a Bóg proszę ciebie jest nekrowandą? Żeby wykrzyknąć jeszcze obraz Boga bardziej. to. Jeżeli nie można zupełnie zagłuszyć głosu Boga w człowieku, to szatan stara się go wypaczyć. I to jest największa siła działania diabła. Nie to, że on, jeżeli nie może zagłuszyć, to wypacza. Wypacza. Wypacza. Na pewno nie umrzecie, na pewno nie umrzecie, na pewno nie. Bóg powiedział, umrzecie, a On mówi, na pewno nie umrzecie i mówi do niej tak, lecz Bóg wie, zobacz co się dzieje dalej, że gdy tylko zjecie z Niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg zający dobro i zło. Zobacz co On je władował do głowy. Wykrzywienie słów Boga. A więc diabeł w mega sposób opresjonuje słyszenie głosu Boga. Albo chce, żeby chrześcijanin w ogóle był nieczuły na jego głos, albo wypacza jego głos, aby chrześcijanin wygłaszał tak zwane półprawdy. Półprawda jest kłamstwem. Mam dla ciebie taką informację. Każda półprawda, każde 99% prawdy to kłamstwo. Rozumiesz mnie? 99% głoszonej prawdy to kłamstwo, tylko 100% prawdy jest prawdą. Rozumiesz, to jest bardzo ważne. Na przykład, na przykład tylko 100% człowieka, 100% człowieka jest człowiekiem. 100%. 100%. 100%. Tylko. Jest taki moment we Władcy Pierścieni, kiedy orki niosą w jest skądzali. I te orki mają wytyczne, ten dowódca to ma wytyczne, żeby je zanieść w wybranym miejsce. Ale jest taki debil ork do tego przywódcy. Bo to debile są wszystko, demony to debile są wszystko. One są, nawet jak są posłuszne, to są posłuszne ze strachu. I te takie większe swoim rzędem, nie dziś o tym mowa, ale będziemy kiedyś mówić o demonologii na spotkaniu naszym, te wyższego rzędu one są o wiele bardziej poukładane, ale te najniższego rzędu są głupie jak buty człowieka. I ten głupi ork podchodzi i mówi, dobrze, mówi, Masz, mamy ich dostarczyć, ale może chociaż nogi im wiemy. Po co im to? co Widzisz diabeł? dane, żeby uszczknąć coś z Ciebie, żebyś był niepełny, bo jeżeli Ty nie będziesz pełen, to Ty nie będziesz zwycięski. Wiesz o co tutaj chodzi? Chociaż nogę Ci ugryźć. Wiesz jak się ciężko bez nogi żyje? A wiesz jak bez duchowej nogi ciężko żyć? Jeżeli w duchu uda się diabłu obgryźć kawałek Ciebie, okay, to jesteś inwalidą duchowym, jest Ci ciężko żyć. Ciężko. Wiecie, jak ciężko jest kierowcy, który ma jedno ślepe oko? Ja wiem kiedyś kierowcy, który miał ślepe oko jedno. Tak w świecie byłem. On człowieku miał te oko ślepe. Ja dopiero po latach zobaczyłem, jak niebezpiecznie z nim było jeździć. On, żeby widział te lusterko, te, no nie? co musiał się odchylać. Rozumiesz? Odchylając się, nie widział drogi z przodu. Bo no normalnie się ma dwa oczy, i patrzysz tak, i widzisz lusterko. Ale jak nie masz tego oka, to nie widzisz tego lusterka. Ja dopiero po nabrudzeniu mówię, a o wiesz, a my na czwanie jeździliśmy 200 na godzinę. Po prostu ja mówię, o Boże, mówię, jeździłem ze półślepym kierowcą, bo tu musiał się tak odwracać. Jeżeli przez 200 na godzinę, proszę Ciebie, to jest mały, mały myk, po prostu i no my w ogóle nie żyjemy. Tak? Ciężko jest człowiekowi, jeżeli jest zubożony duchowo, a diabeł, jeżeli nie może zakryć głosu Boga zupełnie, to stara się, żeby zabrać jakieś elementy tego głosu, zagłuszyć. Rozumiesz, włączyć jakieś fale. Dlaczego o tym tyle mówię? Żebyśmy zrozumieli, jak ważną rzeczą jest słyszenie głosu Boga, jak bardzo jest to opresjonowane. Chciałbym, żebyśmy e, na koniec tej, tej sesji. Przyjrzeli się jeszcze kilku elementom, które nam dadzą obraz tej podstawy, jeżeli chodzi o głos Boga. Drugi list do Koryntian 13:11. Drugi list, przepraszam, dobrze, drugi list do Koryntian 13:11. Się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Bóg przede wszystkim mówi prawdę <coughs> i tylko prawdę, po drugie Bóg mówi tylko miłość. Bóg nie mówi poza miłością, to jest żebyś bardzo dobrze to zrozumieli. Głos Boga to będzie głos miłości zawsze. Będzie to głos prawdy i będzie to głos miłości. Coś, co jest poza prawdą, coś, co jest poza miłością, automatycznie eliminuje, że jest to głos Boga. To takie pierwsze wytyczne, które dzisiaj chodzi. Następnie z tego wersetu wynika, że Bóg jest Bogiem pokoju, a więc On mówi pokój. pokój. A więc Bóg mówi prawdę, Bóg mówi miłość, Bóg mówi pokój. Tutaj mówimy o tonie głosu Boga, o tym głównym zarysie w tym głównym znaliśmy. Ewangelii Marka 10,49 Ewangelia Marka 10,49 Jest napisane, wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie Go. I zawołali ślepego, mówiąc, ufaj, wstań, wołać. A więc Bóg mówi, opuść. Co to znaczy? Bóg mówi tylko wiarę. Rozumiesz? Ton głosu Boga to jest ton wiary. Czyli Bóg nigdy nie będzie mówił do Ciebie inaczej, jak tylko w wierze. Będzie nakłaniał Cię do wiary. Bóg będzie nakłaniał Cię do prawdy, nakłaniał Cię do miłości, nakłaniał Cię do pokoju, nakłaniał Cię do, do, do yy, yy, wiary. On będzie nakłaniał Cię, będzie ufaj. ale zawsze ufaj. Mi. Ufaj. Mi. Zaufaj. Mi. Zaufaj. Mi. Zaufaj, mi. Zaufaj że to jest taki slogan na przykład, coś się komuś dzieje, ja mówię, zaufaj Bogu. No, tak, ale ty wiesz co się dzieje? Ja mówię, zaufaj Bogu, zaufaj Bogu". nie Nie, ale, ale ja czekam, co mi Pan powie? Pan mówi, żebyś mu zaufał. To mówi Pan o Ciebie. Co ty myślisz, że Pan mówi, nie ufaj mi? Nie ufaj mi, ja załatwię. Coś załatwię tam, Moc teraz będzie jakaś. Poza Twoją wiarą, wiesz, normalnie bój się. Normalnie sobie sieć w swoim narzekaniu, no niech, a ja to załatwię. Ludzie mówią, par idzie przede mną, ja Par przestał chodzić przed ludźmi od czasu, kiedy Nowy Przymierze weszło życie. Par chodził przed ludźmi, w ogóle zauważyliśmy to, kiedy par chodził przed ludźmi? Tylko do Jordanii. Do Jordanii doprowadził, tak? I też przez ich niesubordynację trwało to niestety 40 lat zamiast 3 tygodni 3 tygodni. Trzy tygodnie mogli tygodnie. 40 lat tam żyli. Rozumiesz? Sama ta informacja powoduje by mnie bojać Boże. Jak ważne jest słuchanie Boga. Mogę moje problemy zredukować z diametralnie. Przejście przez pustynię było problemem, ale ten problem mógł trwać 3 tygodnie. 3 tygodnie! Ale z uwagi na to, że nie słuchali Boga trwało 40 lat. To jest ogromna przestrzeń. Są kurcze, rozumiecie? I tylko szedł przed nimi do Jordanu. Od Jordanu zaczyna się zupełnie inna rozmowa z Bogiem. Józue mówi, Józue, gdziekolwiek noga teraz Twoja postanie, tam będę z Tobą. Czyli od czasu w ogóle Jordanu, Bóg zaczyna iść z człowiekiem, a nie przed człowiekiem. Ok? A więc Bóg nigdy nie będzie, Bóg nigdy taki, taki tekst pod tytułem Nie przejmuj się, ja to załatwię, nie pochodzi od Boga. Jak Jakbyś słyszał taki głos na przykład, dobrze, ja to załatwię, to jest, zajmę się swoimi sprawami, wiesz, ja, ja, ja, ja tam idę to załatwić. Bóg nie pójdzie nigdzie załatwić niczego bez Ciebie. Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy! Bo On chodzi z Tobą, dlatego się mówi, chodzę z Bogiem, a nie za Bogiem. Zgadza się? Chodzimy z Bogiem, a nie za Bogiem. A więc Bóg mój ufność, mój wiarę. Wierz mi, wierz mi Arturze Cerojski, wierz mi Boże, głowa mi się pali. Boże, to jest naprawdę dla mnie mega trudne. Pamiętam jak mnie korzonki połamały? Tak zgięty byłem, miałem kłosić wargelie tego dnia. A ja taki zgięty, siedzę sznurówki, ledwo mogłem zawiązać. Bolało mnie wszystko, czego plasty przyklejałem. Siedzę, mówię, Jezu, mam głosić Ewangelię, a przecież jak ja tę torbę wezmę, mówię, co mawią, to w ogóle, ja w ogóle nie mogę chodzić, nie mówiąc, że torbę z traktatami mam daje. A miałem głosić Ewangelię w ten sposób, że miałem te traktaty sobie wziąć i taką trąbę miałem, taką ten megafon i miałem iść głosić przez ten megafon i rozdawać te traktaty. Ale ja, człowieku, ja chodzi mówię więc jak ja mogę to robić? Ja to jeszcze nie rozumiałem, tego, tego tonu. A tu ufaj mi. No ufaj, jak cię plecy rwą. tak? Ale wiara jest pewnością tego, czego nie widać i nie czuć. Tak? Czyli wągnie plecy, a ja mam wierzyć, że jestem zdrowy, a ja jestem zgięty w niski paragraf. Dobrze mówię, hallelujah, jestem zdrowy. Hallelujah, Wsiąłem tę torbę, ten megafon, syn mnie zawiązał buty, rozumiesz? I poszedłem. Aleluja! Uwielbiam Cię Jezus. Żebyś nie widział wtedy, jak ja wychodziłem z tego bloku, to byś po prostu się posikał ze śmiechu. Zgięty, z trochą, proszę Ciebie. Aleluja! Uwielbiam Cię Jezus! Chwała Cię Panie. Rozumiesz? W tym stanie Ewangelię ode mnie może, by przyjął jakiś ortopeda. Z litości. Rozumiesz? Może pani z opieki społecznej by przyjęła. Och ty biedny mój, tak ci źle, a chodzisz i głosisz. Może świadkowie Jehowy by chcieli wciągnąć do organizacji. Nie. Czy mróz, czy śnieg to są? Ale wiesz co, przeszedłem 300 metrów i zaczęło mnie prostować. Zaczęło mnie prostować. I pół zaczął odchodzić. I miałem widzenie, że aniołowie idą koło rozumiesz? Przez wiarę. On mówi ufaj mi, ufaj mi. Głos Boży to głos mówiący ufaj mi. Wszystko, co wychodzi poza formułę zaufania, nie jest z Boga. Ewangelia Mateusza 9, 2. Ewangelia Mateusza 9, 2 Słowo mówi oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łóżku. A gdy Jezus ujrzał wiarę, i do sparaliżowanego, ufaj synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Bóg mówi, Odpuszczone są grzechy Twoje. Co to, jaki jest to głosu Boga? To głos odpuszczający grzech. Nigdy Bóg, posłuchaj, nie powie do ciebie w sposób potępiający oskarżający, poniżający i wyrzucający Cię poza margines. Jeżeli słyszysz głos, który mówi do Ciebie, że zgrzeszyłeś, to nie jest to Bóg. Ty wiesz, że zgrzeszyłeś. W ogóle coś Ci powiem. Ludzie mówią tak. Póki Bóg mnie nie przekona, że to grzech, to ja będę w tym trwał. Bo jest napisane, że Duch Święty przekonuje świat o grzechu. Ja mówię, że Ty nie jesteś świat”. Kogo przekonuje Duch Święty o grzechu? Świat? Jesteś ze świata? Nie jesteś. Nie jesteśmy ze świata? Czy jest tu ktoś ze świata? Czy wszyscy są z Chrystusa? A więc nikogo z Was nie przekona Duch Święty o grzechu. Bo nie jesteś ze świata. On Cię też nie przekonał o sprawiedliwości i o sądzie. On raz Cię przekonał o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Pamiętasz? Wtedy narodziłeś się z Bożego Ducha. To było Twoje narodzenie. Od tej pory aktywny duch, który jest w Tobie systematycznie informuje Cię o tym, że trwasz w odstępstwie lub jest w porządku. Żaden chrześcijanin nie jest w stanie powiedzieć mi zupełnie szczerze, tak? że nie wie, że trwa w grzechu. Wierzy, że trwa w grze. Zawsze możesz być zatwardziały, ale wiesz, że twarz. Jak tylko zgrzeszysz, posłuchaj, dam, dam ci przykład. Jak tylko obrazisz kogoś, to już czujesz w sobie ukłucie. Już masz hej, już masz... Oczywiście ty możesz tego nie zrobić, ty możesz nie przeprosić, ty możesz... Ale już ci jest źle. Zauważyłeś? Już ci jest źle. Już jest... Często do mnie ludzie podchodzili, nawet ostatnio na spotkaniu teraz... Kilka dni temu doszła do mnie dziewczyna mówi, pastorze, mówi, przepraszam Cię, mówi, źle o Tobie myślałem, ja mówię, ale ja się nie wiem, ale ja mam bardzo dużo ludzi, dzwonią do mnie, źle o Tobie myślałem, ja, czemu, czemu, Wiecie, kiedyś się pomodliłem, kiedy się po Boże, proszę Cię, mówię, żeby ludzie, którzy są moimi przeciwnikami, a są szczerymi wobec Ciebie, nie mogli spać i jeść, kiedy mnie obrażą, kiedyś dzwoni do mnie kobieta, mówi tak, nie mogę spać ani jeść, mówi, mówi. Jej, mówi, przepraszam ci, mówi, na oczy cię nie widziałam, mówi, ale od kilku miesięcy uważałam, że jesteś swodziciel. Mówi, nie mogę spać i jeść. Mówię, niech ci Bóg błogosławi. <grybuj> Jedna z odpowiedzi na moje modlitwy. Rozumiesz? jest to często jest tak, że jest ci źle i ty to w sobie zakamieniasz, zatwardzasz. Tak. I możemy to zrobić, możemy zatwardzić się i dalej trwać w grzechu. Ale każdy chrześcijanin, czyli każdy narodzony człowiek z Bożego Ducha, wie, że jest w grzechu w danej chwili. Wie o tym. Wie, Wie, że to błąd. Bo jesteście nowymi stworzeniami. Tak? Ale kiedy przychodzi do Ciebie Bóg, on nie będzie Ci wytykał Twoich grzechów. Wiesz czemu? Bo Bogu nie zależy na tym, żeby Ci powtórzyć Twój grzech. Bogu zależy na tym, aby Cię podnieść ponad Twój grzech. On do Ciebie przyjdzie. I nawet kiedy będziesz w On przyjdzie do Ciebie i powie: Kocham cię. I to Jego kocham cię będzie dla Ciebie jak kamień w łeb. To Cię powali na kolana, co jest napisane w liście do Rzymian. Co nas prowadzi do upamiętania. Ktoś z Was pamięta? Boża miłość, Boża dobroć prowadzi nas do upamiętania, a nie Boże napomnienie. Ludzie! bądźmy biblijni. Żeby człowiek się opamiętał, to karcenie do niczego nie doprowadzi. Bo Bóg u Izajasza powiedział, w co was jeszcze bić? Karceniem nie doprowadzamy do upamiętania nikogo. Rozumiecie? Karcenie na przykład karcenie dzieci. Dlaczego dziecko dostaje w tyłek? Myślcie, że dziecko moje dostaje w tyłek dlatego, że ja chcę, żeby ono się opamiętało, Nie! Moje dziecko dostaje w tyłek dlatego, żeby poczuło ból związany z grzechem, którego się dopuściło. Bo tak się wychowuje dzieci. Ale nie licz na to, że twoje skarcenie dziecka doprowadzi go do opamiętania. Wiecie, co doprowadza do opamiętania moje dzieci? Moja miłość do nich. Kiedy dziecko dostanie na tyłek, ale potem go przytula, i mówię kocham Cię, to to go doprowadza do opamiętania, a nie paskiem na tybę. My nie żyjemy w epoce Starego Przymierza. Trzeba logicznie myśleć, trzeba być człowiekiem Słowa, Boża Miłość, Boża dobroć, a więc Bóg mówi do Ciebie wybaczone są Ci grzechy Twoje. Ile razy miałeś także trwałeś w odstępstwie? Trwałeś w odstępstwie, Wiesz, wiedziałeś, że trwasz w odstępstwie, a Bóg do Ciebie mówił, mogłeś się modlić innymi językami i nawet usługiwać innym ludziom. Po prostu. Wiesz dlaczego? Bo nieodwracalne są powołania i dary Boże. Bóg przychodzi do Ciebie z głosem miłości. Ta miłość podnosi Cię. Jak ja staję twarzą w twarz przed kochającym mnie ojcem, to ja jestem roztopiony jak wosk. Jestem pierwszym człowiekiem pokuty w tym. I pokutuję. I odwracam się od swoich grzechów. Rozumiesz? Kiedy się odwracam od moich grzechów, kiedy widzę akceptację Ojca, więc Bóg, to jest Bóg mówiący odpuszczone są grzechy Twoje. To Bóg głos odpuszczenia. I ostatnia rzecz w Ewangelii Marka 6,50. Ewangelia Marka 6,50. Mówi nam tak, bo wszyscy Go widzieli i przelejkli się. A On zaraz przemówił do nich tymi słowami – ufajcie, Jamies, nie bójcie się. Bóg mówi odwagi. Głos Boga to głos odwagi. Głos Boga jest głosem odwagi. Bóg nigdy nie będzie do ciebie mówił – bądź ostrożny. Jeżeli wchodzisz na nowe rzeczy, oczywiście On może użyć tego słowa – bądź ostrożny, jak najbardziej. Bądź ostrożny w chodzi bądź ostrożny w tamty. Ale to nie chodzi o samą formę wypowiedzi. To Chodzi o to, że ton głosu Boga, to nigdy nie będzie ton ostrożności. To zawsze będzie ton odwagi. Idź! Idź. Da, idź! Pokonać! Jak tylko człowiek przychodzi do Boga i szuka Jego prowadzenia, to Bóg daje człowiekowi odwagę. A więc, podsumowując ton głosu Boga, Bóg mówi prawdę. Bóg mówi miłość. Bóg mówi pokój. Bóg mówi wiarę. Bóg mówi odpuszczenie grzechu i Bóg mówi odwagę. W tych sześciu aspektach tonu Boga porusza się głos Boga. Wszystko co wychodzi poza te sześć aspektów nie jest z Bożego ducha. Od razu możesz to odrzucić na samym początku. Te sześć aspektów musi być dla Ciebie wytyczną, podstawową, żebyś mogli pójść dalej. Te sześć aspektów. Prawda, miłość, pokój, wiara, odpuszczenie grzechów, odwaga. On zakreślił granice Izraela, oto granice Izraela, oto granice słyszenia Boga. W tych granicach będzie do Ciebie zawsze, do końca Twoich dni mówił Bóg. Bóg nigdy nie powie do Ciebie inaczej. On nigdy nie będzie mówił głosem zemsty. on nigdy nie będzie mówił głosem lęku, rozumiesz? On nigdy nie będzie mówił głosem braku zaufania, on nigdy nie będzie mówił głosem przewrotności. on nie, nie, nie będzie mówił głosem kombinatorstwa, on nigdy nie będzie mówił głosem oskarżeń, nigdy, nigdy, on nigdy nie będzie mówił głosem niepokoju, nigdy. O tak nie mówi, dowiedziałem się jak mówi Moje życie zaczęło się zmienić. Ile przerwy robi.